Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności. Jedynki: Dwie trzecie terytorium Polski z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem w Niemczech powalone drzewo zabiło trzy osoby. Parafianie wierzą, że spalony krzyż papieski w Warszawie będzie odbudowany. Dajemy na tą ofiarę więcej teraz. W aktualnościach też ceny paliw. Ile zapłacimy za tankowanie w drodze powrotnej za świąt? Ostrzegamy, jutro będzie bardzo silnie wiać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla przeważającej części kraju. To zwłaszcza północ, centrum i wschód Polski. Wiatr może pędzić w porywach nawet 85 km na godzinę. To prawdopodobnie silny wiatr był przyczyną tragedii w północnych Niemczech. Zginęły tam trzy osoby przygniecione przez drzewo.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 Parafianie kościoła Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie mają nadzieję, że krzyż papieski, który spłonął przedwczoraj przed ich świątynią zostanie odbudowany. 25-metrowa konstrukcja z metalu i drewna była pamiątką po mszy odprawionej przez Jana Pawła II w stolicy w 1979 roku.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 Prawdopodobnie krzyż zajął się od stojących w pobliżu zniczy, było ich bardzo dużo, bo w czwartek obchodzono rocznicę śmierci Jana Pawła II. To są aktualności jedynki. Ceny paliw przez całe święta pozostaną zamrożone na tym samym poziomie. Do wtorku litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,21 zł, litr oleju napędowego 7,87 zł. Czasowa obniżka akcyzy oraz VAT-u na paliwa płynne nie obejmuje gazu LPG.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 dziennie. OPEC Plus to organizacja krajów eksportujących surowiec. Należą do niej kluczowi producenci, tacy jak Arabia Saudyjska i Rosja, a także kilka państw Zatoki Perskiej.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 Krótką głodówkę i ruch na świeżym powietrzu. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy dużo chmur z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie i zachodzie. W wielu regionach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pomorzu nad ranem także deszczu ze śniegiem. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na północy do 10 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, szczególnie w północnej części kraju i nad morzem. Klimat w większości Polski jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 33% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, w tej chwili poza południem i południowym wschodem. W powiecie tatrzańskim należy także uważać na roztopy. Na wybrzeżu oraz w zlewni Zalewu Wiślanego obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wezbraniem wód. Jedynka.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 prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem aktorkę, autorkę i reżyserkę Dorotę Landowską. <śmiech> <Ojej>. <śmiech> bardzo jest mi miło, że przyjęłaś to zaproszenie. Jestem wzruszona. Naprawdę, dziękuję. Czy definiuje ciebie słowo aktorka? Tak, najbardziej się z nim czuję w zgodzie. Powiedziałem autorka, bo też czytałem twoje felietony, znam też zrealizowany w, w Teatrze Polskiego Radia słuchowisko zakryte o kobietach Bergmana, ale czytałem też twoje felietony i takie miałem poczucie, że sprawia ci frajdę opowiadanie świata. To prawda, to prawda. Mam taką dużą ochotę wrócić do tego, żeby dalej to opisywać, Trochę nie mam na to czasu, trochę poznałam też y, sposób, y, wiesz, zaopiekowania się potem tymi tekstami. Nie zawsze się z tymi redakcjami zgadzałam, zrozumiałam jak ciężko jest walczyć o każde słowo, że to właśnie to słowo miało być, a ktoś ci mówi po prostu, że to nie po polsku. Ale to duża dla mnie przygoda i no, została we mnie, więc kto wie, może jeszcze... A jesteś waleczna? Myślę, że bardzo. Bardzo. Jak lew czasami. Szczególnie nie w swoich sprawach. Jeżeli mnie coś zaboli, dotknie społecznie albo rodzinnie, potrafię do ostatniej kropli krwi. Pewnie najmniej o siebie, ale też z biegiem czasu nauczyłam się tego. I zawsze tak było? Zawsze byłam taką zadziorą, że to tak, wiesz, z chłopakami się wychowywałam. Wiedziałam, że trzeba bardzo swojego pilnować i swoich granic i dbać o siebie i powiedzieć od razu na wstępie, o co mi chodzi i czego ja chcę, bo potem nie będzie na to czasu, bo ktoś kogoś tak jak było z moimi braćmi ciotecznymi, którzy wiecznie się lali, uciekali, biegali, chowali się gdzieś w drzewach, wiesz, rzucali kamieniami, strzelali z procy. Ja w tym wszystkim uczestniczyłam, więc wiedziałam dokładnie, jak ten świat wygląda już na początku, że trzeba bardzo być uważnym i no, zaznaczać siebie. To miałaś takie chłopackie marzenia? Mnie się bardzo w ogóle długo wydawało, że ja jestem chłopakiem. Dla mnie męką było to, jak mama kazała mi w niedzielę, wiesz, ubierać białe rajstopy i, i sukienkę i jakieś lakierki. No, to w ogóle była jakaś masakra dla mnie. Ja bardzo długo tego nie rozumiałam. Nie? W ogóle nie chciałam tego zaakceptować. Dopiero gdzieś tak na wysokości liceum zrozumiałam, że jednak jestem dziewczyną, kobietą. A ciąg dalszy to już były studia. Pamiętam, że dziewczyny pierwszy raz wtedy założyły mi krótką spódniczkę, tak na siłę wręcz. Dziewczyny, czyli kto? Kto to był wtedy? Myślę, że to była Magda Gnatowska z roku wyżej. Joasia Tymrakiewicz, tak. I nie nieżyjąca niestety już Ewa Kobus. One były wyżej o dwa lata. Mieszkałyśmy razem w dziekance w akademiku i dziewczyny uznały, że mam zgrabne nogi. A nie pokazywałaś ich? nie. Nosiłam wyłącznie długie spódnice. No takie, Boże, to, to co ty mnie pytasz? Że tak przyszliśmy od tej walki i łatwo było ci tę krótką spódniczkę założyć. O, strasznie nie. Nie, nie. Ja się ogóle. Yyy, dziewczyny, co wy robicie? Masz tak iść. Coś było związanego z pierwszym rokiem studiów, pamiętam, i że trzeba było się tak jakoś ubrać wyjątkowo, więc one wymyśliły cały kostium. A tak zastanawiam się nad tym właśnie, bo z jednej strony mówisz o tym, że wychowywałaś się w tym środowisku braci ciotecznych chłopaków, a z drugiej strony wiem, że twoja mama, która miała same siostry, tak. Tak? która była po prostu siódmą siostrą. Siódmą siostrą najmłodszą. Coś było w tym wzorze kobiety dla ciebie godnego buntu? Tak, od początku. Te zjazdy rodzinne, mnogość ciotek z dziećmi. Dzieci zawsze w tej rodzinie było bardzo dużo, no bo siedem sióstr Każda miała po dwoje, troje, czworo dzieci. Potem te dzieci miały, starszych sióstr już miały swoje dzieci, więc naprawdę nas było dużo. Czasami brakowało miejsca przy stole, a nawet jedzenia. Pamiętam, że już tam się tak wydzielało mniejsze porcje, żeby każdy dostał. A od mojego taty to tata miał pięcioro rodzeństwa, więc to też była z jednej i z drugiej strony duża bardzo rodzina. Te wzorce tak. Naprawdę te wiesz te siedem sióstr to była potęga. Babcia, która przez pierwsze lata wojny została sama z piątką małych dzieci, bo dziadek zabrali go do obozu, też musiała sobie radzić. I to była naprawdę niezwykle silna kobieta. Ja pamiętam taką opowieść o mojej prababce, która wychowała swoje dzieci, pomagała mojej babci. Ale potem jakaś sytuacja była miłosna, a ponieważ mąż jej umarł, to ona postanowiła, że spróbuje jeszcze małżeństwa i wzięła krowę i pierzynę i poszła do sąsiedniej wsi, właśnie do tego swojego męża, ale po dwóch tygodniach zrezygnowała z małżeństwa i wróciła. Także, wiesz, to było bardzo dawno temu i ta historia... Opowiada mi o tym, że to musiały być naprawdę bardzo mocne kobiety, skoro one podejmowały takie decyzje na swoją rękę, wbrew przecież wszystkiemu, co się działo na wsi, tak? Złemu spojrzeniu sąsiadów, księdza, nie wiem, no własnej rodziny nawet. Grasz właściwie same silne kobiety, jak patrzę na twoje role? Mm. Takie często na granicy, które właśnie które idą po wszystko. Walczą może ze swoją słabością, nie? A nie wiem, wydaje mi się, że wolę te silne postaci niż te słabe, bo jakoś pewnie jest mi do nich bliżej. Jest mi do nich po drodze i często myślę o tych moich, wiesz, babciach, ciociach, prababciach, o tych wszystkich kobietach z mojego rodu, jakie one były waleczne. Czasami te, które lepiej znałam, Wykorzystuję do tego, przepraszam za słowo, bo to brzydkie, wykorzystywać, ale mm, myślę o nich, grając niektóre postaci. Na przykład kogo? No, niektóre jeszcze żyją, więc wolałabym dosłownie, nie, nie żeby nie. A w której postaci można je zobaczyć? <gry> Jest od krwi Kości, na przykład, w separatce. To jest spektakl, spektakl który no, właściwie można powiedzieć, że jest prawie w każdym mniejszym i większym mieście w Polsce, ponieważ z Janą Szczepkowską grając separatkę, którą tak. Państwo też mogą znać choćby z Teatru Telewizji, albo Teatru z, Polskiego. Czy Teatru Polskiego w Warszawie, właściwie jak patrzę na Wasz kalendarz, to Wy cały czas jesteście w, w ruchu. Tak. Separatka jeździ. Separatka jeździ cały czas. Zaczęło się od tego, że wygrałyśmy w zeszłym roku festiwal Monopolis i separatka tam została wyróżniona nagrodą Grand Prix. To bardzo było dla nas ważne, bo otworzyło drogę do innych festiwali. Jakby się uruchomiło coś takiego jak Domino, że jedno. Przewraca drugie i otwiera się wiele drzwi. Tak się stało właśnie z separatką. Też to jest coś, ta taka opowieść o takiej niemożliwej rozmowie. Chociaż bez względu na to, czy te kobiety, które są na szpitalnym łóżku, mhm. dogadają się ze sobą, tylko mają możliwość wypowiedzenia swoich opinii. Są bardzo różne, mają Aha. różne poglądy polityczne, różny światopogląd. Raptem jest to ta jedyna możliwa rozmowa pomiędzy tak. Tymi dwoma... Yy, Kobietami, zwa... które są tak różne, z takich dwóch różnych światów. A masz poczucie, że... To jest też jakaś ten spektakl, to jest też jakaś misja właśnie, że tak dużo go gracie w tak wielu miejscach wobec ludzi, którzy mają różne poglądy, którzy mają różne przekonania, prawda? Czy jest to jakaś misja, żeby na siebie spojrzeć z drugiej strony? Wydaje mi się, że w pewnym sensie tak, chociaż teatr zawsze wiązał się z jakąś misją, zawsze miał coś do powiedzenia. W ogóle sztuka jest dla mnie taką wartością misyjną, żeby pokazywać ludziom, że nie trzeba pewnych rzeczy jeden do jeden, że po prostu świat również tak może wyglądać. Ludzie mogą mieć takie, a nie inne poglądy, taki, a nie inny kolor skóry, mogą być takiej, a nie innej orientacji, że po prostu taki jest świat i to jest zadanie, sztuki, jakby każdej formy wypowiedzi w sztuce, czy to teatru, czy muzyki, czy, czy opery, czy, czy baletu, czy no, do wszystkiego, do czego człowiek może być zaproszony, nie? Do rodzaju e, rozmowy, nawet jeżeli to jest rozmowa bez słów, ale to jest chyba najbardziej istotne w sztuce, ja... że jest rodzajem misji. Absolutnie, natomiast wydaje mi się, że już twój początek w teatrze... W jakimś sensie zdefiniował właśnie te, to poczucie odpowiedzialności, misyjności, to poczucie mówienia za innych też, mm -hmm. dawania głosu innym. Choćby myślę o, o początku Twojej kariery, tym wspaniałym spektaklu Jordan, monodramie, który zrobiłeś z Agnieszką Glińską, historia dzieciobójczyni na którą też y, mogliśmy spojrzeć innymi oczami. To był spektakl, który właśnie do dzisiaj jest legendarny. To jest taki, jak myślimy mm. o monodramie w Polsce po 90. roku, to Jordan jest jednym z tych spektakli, o których myślimy w takiej no, czołówce mono, monodramu. Bardzo Ci dziękuję. To, to rzeczywiście było istotne i dla mnie, i dla Agnieszki, żeby pokazać świat, który się dzieje że słuchasz wiadomości, łączysz sobie telewizję, nie wiem, cokolwiek, żeby się dowiedzieć, co się dzieje na świecie. Jesz śniadanie, twarożek ze szczypiorkiem albo robisz sobie jajecznicę, a tam po drugiej stronie dzieją się straszne rzeczy. To jest chyba ten świat, który my mamy teraz za każdym progiem. Tak się działo też z Jordan, że zależało nam na tym powiedzieć, że mm, człowiek nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, czym tak naprawdę jest dobro i zło, że mamy przed sobą młodą kobietę, która zabiła dziecko i ona jest dla nas zła, godna potępienia, ale nie zastanawiamy się często nad tym, co było przyczyną tego, że ona to właśnie zrobiła. I ten monodram też polegał na tym, żeby opowiedzieć całą tę historię, nie żeby ją usprawiedliwić, tylko opowiedzieć o tym, że ten czyn właściwie stawiał e, Sharon Jones na piedestale bohaterki antycznej, która w ten sposób ratuje życie swojego dziecka tak naprawdę i swoje życie, przed zagładą, przed bezsensownym, okrutnym światem, w którym ona jest godna potępienia. Tak, ja myślę, że ta siła właśnie teraz, to powiedziałaś o takiej sile tragedii greckiej, jaką, jaką ten tekst niósł też autorka Anna Reynolds, która pisała tak. to w więzieniu I właściwie. Moira Buffini. Moira Buffini, ale... Jedna z najwybitniejszych chyba scenarzystek filmowych nawet tak. teraz. Anna Reynolds, ona zabiła swoją matkę, tak. trafiła do więzienia i tam usłyszała tę historie. To jest właśnie R prawdziwa historia jednej z współwięźniarek. Anna Reynolds zaczęła pisać... Też ja w to nie wierzę, że dopiero w więzieniu zaczęła pisać, bo ona była za gotowa, za dobra już. Te pierwsze jej trzy sztuki od razu trafiły do, do grania na scenę, więc to tak nie mogło być do końca, że ona nie umiała pisać i nagle poszła do więzienia i nagle zaczęła pisać i było super. Ale rzeczywiście osoba chyba niezwykłej w ogóle inteligencji, dlatego że ona w tym więzieniu, zanim wyszła, jeszcze skończyła prawo i ona sama siebie broniła. Taka była sprytna. Ja też widziałem ten, dosyć długo go grałaś i widziałem ten spektakl ze dwa czy trzy razy, ale też na przestrzeni lat, czyli zanim urodziłaś dziecko i mhm. potem po urodzeniu dziecka, to była inna postać w, w tobie? Bo, bo że ja to inaczej odbierałem jako widz, to, to jest co innego. Ale czy w tobie to była wtedy inna mhm. postać, kiedy zaczęłaś grać jako młoda dziewczyna i jeszcze z wszystkim przed? Tak, która w ogóle wiesz, nigdy nie myślała o tym jeszcze, że zostanie matką na przykład, bo to też jest takie... Nie, nigdy nie myślałam, że zostanę matką, dopóki nie poznałam mojego męża. Ale wtedy tak było, że rzeczywiście jak zaczynałyśmy pracę z Agnieszką Glińską nad Jordan, to, to ja nie miałam tego doświadczenia macierzyńskiego. I dopiero po jakimś czasie kiedy urodziłam dziecko, ja w ogóle w to nie wierzyłam, że to jest możliwe, że ja doznam takich emocji, że nie będę mogła tego spektaklu grać. Rzeczywiście tak było, bo każda krzywda dotycząca małego dziecka, w ogóle krzywdy dzieci, to, że ktoś dziecku zrobił coś złego, doprowadzała mnie do, do histerii. I ja wtedy przez okres chyba dwóch lat nie byłam w stanie w ogóle Jordan grać. Już jak dochodziło do momentu, że ja to dziecko nakrywam poduszką i je duszę, no to już było dla mnie za dużo. To już w ogóle przekraczało wszystkie moje ludzkie możliwości. Nie dawało rady. Dopiero potem te emocje się ostudziły i rzeczywiście wróciłam do grania zupełnie nowa z tym doświadczeniem jednak bycia matką i z wyobraźnią na ten temat. I to było zupełnie coś innego. Na dalszą część rozmowy zapraszam po przerwie. Będziesz zbierać kwiaty Będziesz się uśmiechać Będziesz liczyć gwiazdy Będziesz na mnie czekać ty, właśnie ty Będziesz moją damą I ty, tylko ty Będziesz moją paną. Będą ci grały skrzypce lipowe Będą śpiewały jarzębinowe Drzewa, liście tak wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczym w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą, I ty, tylko ty, będziesz moją. Noci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca Będą śpiewały, śpiewały bez końca Będziesz miała wie jak wiosenna burza Będziesz miała miłość, jak jesienna burza Ty, właśnie Ty, będziesz miała Polskie Radio. Jedynka. Dorota Landowska, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. Teraz na scenie Teatru Polskiego Horacjusz, Korneja, e, w reżyserii Andrzeja Seweryna. I znów mierzymy się z rzeczywistością i ze światem, i z wojną, i z no i miłością, z i z rodzinami, które mają stanąć przeciwko sobie sto, naprzeciw siebie. Tak, tak. tak. Odwieczna walka, uczucia, obowiązek. A to, to jest dla mnie bardzo zaskakująca praca. I ja gram tam Julię i mnie. To jest taki klasyczny francuski. Dramat. Ja nigdy czegoś takiego nie grałam i dla mnie to jest naprawdę zaskakujące. Jesteśmy chwilę przed premierą i ja nie przypuszczałam, że ta Julia mnie tak weźmie za rękę i mnie poprowadzi w takie rejony, których ja sobie nie wyobrażałam, że one w ogóle są. I to właśnie kocham w tym zawodzie. Czyli I jadąc tutaj do ciebie, tak sobie właśnie myślałam świeżo po próbie, że... Kurczę, ja mam cudowny zawód, że dla mnie jeszcze tyle jest takich ciągle zaskakujących rzeczy, że ja się nie jestem w stanie nudzić w tym zawodzie, że nie ma takich jakichś matryc, które wiesz, że się przykłada ciągle i się je tak przykleja, odkleja i one są takimi reprintami, ciągle takie same obrazki. Nie, te obrazki może są podobne, ale są zupełnie inne, są tak bogate, piękne, kolorowe. To jest dla mnie źródło nieustającego szczęścia. Jestem z tego powodu szczęśliwa. A walczysz o tę Julię? Walczę, tak, tak, tak. Bo tak czuję z tego, co mówisz, że tam ta postać... Walczę, jest... tym bardziej, że reżyser... Nie do końca to jest tak, jak ja bym chciała, ale uważam, że reżyser ma rację i że mnie też prowadzi w dobrą stronę. Możesz tylko za mnie trzymać kciuki. Jak powiedziałam, jesteśmy przed premierą. A te sytuacje w życiu, kiedy reżyser nie ma racji, to... To, to co się wtedy dzieje z aktorką, która jest świadoma swojego zawodu, roli, którą kreuje, tego, co chce powiedzieć od siebie też, światu? Po co, po co jest tyle tych tygodni prób? No właśnie po to, żeby móc się tak przeciągać i kolegów, i, i reżysera, i siebie, i scenografa, i, i kostiumologa, wiesz, wszystkich, którzy gdzieś tam razem pracujemy. Żeby to było wyważone, żeby każdy mógł się poczuć pewnie. No bywa różnie, tak jak zasugerowałeś, ale... Wiesz co, zawsze jest taki moment, kiedy ja przynajmniej tak mam, że muszę zaryzykować. Nawet jeżeli to, to zaufanie jest niewielkie, to ja podejmuję takie ryzyko, że ja ufam reżyserowi. Bo najgorsze, co może się wydarzyć, to być przeciwko sobie do końca i nie lubić tego spektaklu, nie lubić tego, co się gra. Staram się unikać takich rzeczy. Pracowałaś z bardzo wieloma reżyserami z Agnieszką Glińską, bardzo często, ale przecież jak patrzę na spektakle, które, które zrobiłaś, reżyserowali je Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, Kazimierz Dejmek, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna. No właściwie wszystkie pokolenia reżyserskie też, ludzie o bardzo różnym charakterze też i osobowości twórczej. Miałaś czasami ochotę uciec z prób i trzasnąć drzwiami no. No. <laughs> i powiedzieć basta? No pewnie, no pewnie wiele łez się lało i potu na sali prób. Bywało y, trudno, wiesz, no, w, do legendy przeszło już przecież to. Wszyscy, którzy z Jarockim, z profesorem Jarockim pracowali, to mieli podobne doświadczenia, nie? że można było przez pierwszy miesiąc co ja mówię, trzy miesiące prób y, stolikowych, potem przez dwa tygodnie przejście przez y, drzwi. Nie, tak. Nie, jeszcze raz. Jeszcze proszę. A co Pani wtedy myśli? I te pytania, na które już potem, wiesz, jeżeli już setny raz ktoś Cię pyta, a co Pani wtedy myśli, to masz ochotę że nic nie myślę, chcę po prostu przejść przez te drzwi, stanąć na środku sceny i przynajmniej raz powiedzieć od początku do końca mój monolog. Masz ochotę tak po prostu wrzasnąć, wywalić to z siebie, wypluć. No jak każdy, nie tylko aktor, ale jak człowiek po prostu, który jest najzwyczajniej w świecie, no, przeżywa zwykłą, najzwyklejszą w świecie ludzką frustrację z tego powodu, że nie może, że nie wie. No, ręka tak, no to, są, no to już tam były różne bardzo śmieszne sytuacje, które oczywiście były tragiczne. Bo um, on słynął z tego, że on po prostu bardzo lubił aktora wytresować i bardzo szybko pozbawiał nas dobrego samopoczucia na swój temat. Więc no tak, ale wiesz, zabawne z profesorem Jarockim, ponieważ ja tak naprawdę grałam w Błądzeniu tylko raz u niego i tam grałam kilka ról, między innymi Simon Weil, e, którą straszliwie pokochałam, ale grałam też Iwonę, księżniczkę Burgunda. I teraz jak w ogóle do tego doszło? Ja byłam nim sparaliżowana. Nie mogłam w ogóle przy nim słowa wydukać z siebie. I on mnie kiedyś zaprosił na rozmowę. Do siebie, do pokoju. A mieszkał wtedy w pokojach gościnnych Teatru Narodowe Narodowego. <grym> jak to? Nie wiedział jeszcze, jak do końca będzie obsada wyglądała i jak wyglądała nasza rozmowa? Profesor posadził mnie na środku pokoju na jakimś takim starodawnym krześle. Sam usiadł gdzieś tak ze dwa metry ode mnie i najpierw przez 10 minut się na mnie patrzył. Ja tak siedziałam taka... To okropne. To było straszne, ale on mnie już sprawdzał do Iwony. Która nie mówi. Która nie, nie mówi nic. On mnie doprowadził do takiego stanu, że jak on mi zadawał pytania, to ja tylko uh, uh, uh, uh, uh, mało brakowało, a powiedziałabym kółko. Więc tak wyglądała, wyglądał casting mnie do Iwony, który wygrałam, bo tę Iwonę ostatecznie zagrałam. Ale dziś tak. szukasz w teatrze raczej poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia. Tak, w którym każdy gdzieś jest przebodźcowany wszystkim naokoło, że jak myślę sobie o sobie teraz w sztuce, to wspominając różne sytuacje podbramkowe i te największe swoje wyzwania, to myślę sobie, że nie było warto czasami. Aż tak się podkładać. Oczywiście to idzie wszystko na moje konto, to jest moim doświadczeniem, to jest mną, każdym moim centymetrem. I ja bym nie była tą osobą, prawda? Można by było tak sobie na ten temat mówić. Nie byłabyś tym, kim jesteś, gdyby nie to, co przeszłaś. Na pewno. Ale ja naprawdę uważam, i zawsze to podkreślam jako jedno z najważniejszych rzeczy, które myślę na temat sztuki, że prawdziwą sztukę, naprawdę można lepić z miłości, z wzajemnej akceptacji, w takim dawaniu sobie poczucia bezpieczeństwa, takiej właśnie Akceptacji, że, że masz prawo się mylić, ale zaraz będzie dobrze. Zaraz zrobimy coś wspaniałego, coś cudownego, coś. Oczywiście nie można tego mylić z brakiem treningu, z brakiem uważności, z, z lenistwem zwykłym ludzkim. Nie ma na to miejsca w takiej pracy. Także jak się domyślasz, nie wszyscy się do tej roboty nadają, bo niektórym jak się tak da większe pole takiego manewru, to uważają, że to można położyć się na boku na przykład i nie za bardzo się przykładać do pracy. Tak nie powinno być, ale naprawdę uważam, że można robić wspaniałe rzeczy wzajemnej akceptacji i miłości. Z Mariuszem twoim mężem. Lepicie z miłości teatr w domu i na scenę. <grym> teatr w domu. No I na... teatr w domu. Mam taką nadzieję, tak. Wiesz, w takiej na pewno w uważności, w wysłuchaniu, czasami w, w chaosie, w takim rozedrganiu, takim charakterystycznym bardzo dla niego. Ale tak, tak, tak mogłabym powiedzieć. Zaryzykowałabym to nawet <grym> stwierdzenie. Trochę nas znasz, więc wiesz... Wystarcza ci cierpliwości w tym chaosie? E, czasami nie. <śmiech> czasami nie, szczególnie w domu. Ja mieszkam po wyprowadzeniu się córki z, z dwoma mężczyznami i z dwoma psami, więc... No czasami tak muszę mm, troszkę nawet walnąć w stół i powiedzieć, ja tu jestem kobietą, no, myślałem, stop. Myślałem, że mówisz o tym, że czasami ci się przydaje ten chłopak ze Starogardu Gdańskiego. E, no tak, tak, tak. Coś w tym jest, coś w tym jest, tak. Szczególnie, że ze Starogardu. Zamyśliłem się na moment, no bo to nasze wspólne miasto. Tak. Mamy taką historię wspólną. Mamy taką historię, wspólne miasto i liceum. Natomiast ta historia twoja z Mariuszem, jakaś też jest niezwykle filmowa i powieściowa. I czytałem z tobą różne rozmowy, oglądałem też twoje wypowiedzi i, i właściwie też... Takie mam poczucie, że ty o Mariusza zawalczyłaś. Pewnie tak było, pewnie tak było, chociaż to on mówi mi, że absolutnie nie, że on jak zobaczył moje nogi, właśnie drugi raz się motyw nóg, czego ja do końca nie jestem świadoma i nie rozumiem, ale tak było, że zobaczył moje nogi w ferdydurkę, gdzie grałam w zute, to oszalał. No, niektórzy mają takie zdanie na, na temat naszego związku. Na przykład Mariusz, że on oszalał na temat moich nóg w Ferdydurkę Gąbrowicza. A ja on dla mnie trochę niepojęty wiesz, a nawet śmieszny. I myślałam, jak można się tak obnosić, jak grał Hamleta w dramatycznym, że tak biegał po ulicach i pod Pachą miał. Hamleta, Szekspira i tak, żeby wszyscy widzieli, że on, jak <śmiech> można w ogóle. Pamiętam, że kiedyś przyszedł, jeszcze nie byliśmy razem i przyszedł do radia i też coś nagrywaliśmy, jakąś poezję w Teatrze Polskiego Radia i on tak bach tego Hamleta tutaj. Przez sobie, no nie, no jak to śmieszne to jest. On mnie tak rozśmiesza. Ale skomentowałaś to, czy... Nie, nie, nie, nie, nie śmiałam. Potem dostaliśmy oboje role w nieistniejącym teatrze scena-prezentacje i to była Ninoczka, gdzie ja grałam właśnie tę postać. On grał jednego z, z amantów. No i tam to się zaczęło. Ja się tak zakochałam, że to wtedy się stało coś takiego, że ja zrozumiałam, że ja... Boże, ja... Ja chcę mieć dzieci. I to z tym facetem. I powiem szczerze, ja się budziłam z taką myślą w nocy, oblana potem. Boże, ja się muszę jakoś śpieszyć, bo jak się okaże, że ja nie mogę mieć dzieci, co ja zrobię wtedy? To było chore wręcz, naprawdę, ale on to spowodował. I ja wtedy napisałam do niego list. Taki normalny, jakich się już nie pisze. Tradycyjny. Tradycyjny. Boże, dobrze, że nie został ogóle... on przechowany. Ja nie wiem, co to... Ale w ogóle, że miałaś, miałaś pomysł, żeby... bo dałaś mu ten list, rozumiem? Dałam mu ten list. No i nic nie wskazywało, jednak... Jednak ta strzelba u cierpliwość... wypaliła. <śmiech> Ciężkość, którą zostałam obdarzona przez bogów. <śmiech> no tak, dużo można by było... Ale skomentował temat... jakoś ten list. Powiedział, że jest zszokowany. No, i to było wszystko, co mi powiedział. A ja nie drążyłam, tylko no, wiesz, to się zaczęło tak rozwijać, że. Ja tak sobie myślę, wyobraziłem sobie Mariusz Bonaszewski zszokowany, to już jest duży kaliber. No to, to sobie to wyobraź, czy... jakie czy... ja listy piszę. To sobie no, wyobraź. Po tej premierze to już wszystko było jasne, tak? Właśnie, właśnie nie, bo myśmy się potem rozstali chyba na jakieś pół roku, a potem żeśmy się też gdzieś. Chyba na jakimś spotkaliśmy wspólnym wyjeździe na festi, gdzie aktorzy mogą się spotkać, albo w teatrze, albo na wspólnym wyjeździe na festiwal jakiś. No i im napiliśmy się kawy, zaczęliśmy rozmawiać i to tak z powrotem okazało się, że ma wszystko sens i że bardzo żeśmy do siebie tęsknili. No chociaż potem Mariusz się wielokrotnie Tobie oświadczał i właściwie bardzo długo się oświadczył. No tak. Kilkanaście lat no tak, a potem ja już mu powiedziałam, słuchaj, nie, no weźmy ten ślub, bo to już jest nie do wytrzymania. I po 16 latach znajomości na widowni z naszymi dziećmi i z facetem grającym na pile w Urzędzie Stanu Cywilnego na Ursynowie wzięliśmy ślub. Tak zapytałem o to, czy właśnie jest to lepienie teatru w domu też z miłości, bo widziałem was nie, nie raz i mam takie poczucie, że wy macie jakąś wielką frajdę w ogóle zbycia ze sobą. Wiesz co, ja, ja lubię w jakiejkolwiek sytuacji być z Mariuszem, czy nawet z nim gdzieś jechać, bo on strasznie dużo mówi, a ja e, lubię słuchać. I ja go wypuszczam na takie różne wypowiedzi, opowieści i on się też tak daje, tak się daje uwodzić i opowiada, a lubi opowiadać i on to dobrze robi, więc ja mam z tego dużą taką satysfakcję i lubię z nim spędzać czas. I mi się, mi się wydaje to w ogóle podstawą w związku, że jak ludzie nie lubią ze sobą być, czy nie lubią ze sobą spędzać czasu, no to chyba to nie ma sensu. Lubię z nim też pracować, bo on tak to serio wszystko traktuje. Od niego się też nauczyłam takiej trochę, jakbym to nazwała, chęci dowiedzenia się wszystkiego na temat tego, co, czego się można dowiedzieć o tym, co się robi, czym się człowiek zajmuje, postaci, którą się gra, sztuki, autora, że to takie wszystko jest bardzo ważne. I to się od niego nauczyłam. On jest niesamowicie, w moim odczuciu jest jednym z najbardziej pracowitych ludzi jakich ja spotkałam w tym zawodzie, tak serio traktującym. Czasami muszę go um, brać na takie rozmowy i, i prosić go o to, żeby on wręcz nie traktował tak serio niektórych spraw, zdarzeń, ludzi, że w tym wypadku może nie trzeba, może trzeba sobie odpuścić, bo on zdecydowanie ma z tym problem, że... Takie mu się wszystko wydaje w sztuce. Niesamowicie ważne. A tak jak ci opowiada w tych długich e, monologach, których słuchasz, to są prawdziwe historie? Prawdziwe, wiesz, ale bywa, nie wiem, czy ja ci to kiedyś opowiadałam, ale bywa, że on potrafi mi tak napleść <śmiech> i tylko czeka, żebym ja opowiedziała to komuś innemu. A to są jakieś bzdury i on się wtedy tak cieszy, że on mi opowiedział coś, co nie jest prawdą i że ja komuś opowiadam. I on tylko zaciera ręce. No, też tak potrafi. Dorota Landowska, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. Myślę sobie, że jak trafiłaś po szkole do Teatru Powszechnego, ci były same gwiazdy mm. wtedy. Rzeczywiście byłaś młodą aktorką, zaczynałaś i masz czterech pancernych przy stoliku w bufecie. No, to, to piękne. Choćby. To piękne. Tak. Ja dzięki Maciejowi Wojtyszce trafiłam razem z Justyną sięńczyło po egzaminie matki. Na trzecim roku już trafiłyśmy obie do Teatru Powszechnego, bo on wtedy robił Sen nocy letniej Szekspira, więc ja się, myśmy się tam pojawiły wtedy. Tak zestresowane właśnie tym teatrem największych osobowości. To było coś niesamowitego. I teraz sobie jeszcze wyobraź ja z tego starogardu, z tych bieganin, z tymi moimi braćmi ciotecznymi, rozumiesz, z tych takich chłopackich eskapat, brudnej, zabłoconej twarzy, nagle znajduje się w takich przestrzeniach, to dla mnie to jest w ogóle coś, przełom, nie, nie wiem, no, kopernikowski po prostu jakiś. I nagle się okazuje, że te dwie dziewczyny są właśnie potrzebne w teatrze. I my tam zostajemy. Czyli ja się dowiaduję o tym, że do, jestem właściwie zaangażowana do teatru moich marzeń. Teatru, kiedy y, wykonując trasę Warszawa-Gdańsk, mijam zawsze dworzec wschodni i kiwam. Teatrze powszechny będziesz moim teatrem. I czaruję. I nagle to się spełnia i to jest w ogóle coś cudownego. Też te obsady, w które wchodziłaś, bo tak sobie myślałem o tym, że też z samego początku twojej, twojej pracy Trzy Wysokie Kobiety mm -hmm. i tam jest Mirosława... Magda Magdalena tak. Łazarkiewicz reżyserowała, ale Mirosława Dubrawska, Joanna Żółkowska i tak. ty. Trzy pokolenia. To jest dopiero spotkanie. Tak. Przepiękne. Uwielbiałam Mirosławę Mirę Dubrawską, żonę Zygmunta Hibnera, która miała taką klasę i była taką Ostrą kobitą taką. Te słowa były tak, tak, nie, nie, rzeczywiście. Duże wsparcie bardzo od niej, ale to nie było takie poklepywanie po ramieniu, że a, to coś tam będziesz super, będzie fajnie. Nie, ona była naprawdę ostrą zawodniczką i to, co mówiła, jak się zachowywało, miało ogromne dla nas znaczenie. I ogromną wartość. Jak ona mi dawała rady, jakie mam się zachowywać, jak ktoś mnie tam źle potraktował na scenie, no to póki co nie mogę tego publicznie powiedzieć, bo to były niecenzuralne słowa, co mam powiedzieć tej osobie. Więc ona była wspaniałą towarzyszką podróży tej teatralnej. No i Joasia Żółkowska. Ogromny talent taki aktorski, nie do zatrzymania, ale też ogromna radość życia. I to były aktorki, w ogóle to był taki zespół, który nie podcinał nikomu skrzydeł. Z Krystyną Jandą do dzisiaj tak. pracujesz, z Janą tak. do dzisiaj pracujesz. Dokładnie. I nie potrafię nikogo w ogóle wymazać ze swojej pamięci. Właśnie z tego mojego pierwszego teatru, z Teatru Powszechnego, to są osoby z którymi ja się liczę do dzisiejszego dnia, do których mam ogromny szacunek i wiesz, taki respekt, że jednak to oni, to one wprowadzały mnie w ten zawód. To jest bardzo wiele. Często o tym zapominamy, o tych naszych takich teatralnych matkach, ojcach. Zapominamy o tym, ale to są właśnie ci ludzie najważniejsi, którzy, od których się zaczęło. Gdyby nie oni, nie wiadomo. Jak by wyglądało nasze życie? Gdyby mnie Maciek do tej e, roli Heleny nie wybrał, no to ja nie wiem, może by tak nie było, jak jest. A myślisz, że dzisiaj ty wprowadzasz kogoś? Miałaś takie poczucie? Czy sygnał? Wiesz, to zawsze staram się być taką osobą, wprowadzającą pozytywnie, nie podcinającą skrzydeł. Z Darią Trafankowską rozrabiałyście? No, no tak, <śmiech> pewnie. Chociaż na początku czułam do niej respekt, ale ona bardzo szybko te wszystkie sytuacje potrafiła za, zamazywać. Wiesz. To była osoba, która absolutnie była pozbawiona wieku. Ona była jakaś ponadczasowa zupełnie. Potrafiła coś, co też nie jest takie częste, bo ona się potrafiła przyjaźnić z każdym człowiekiem. To jest bardzo trudne. Do tego stopnia, że kiedy myśmy się spotkali po jej śmierci, to każdy mówił o niej, że się z nią przyjaźnił. Nie, że była znajomą czy koleżanką, tylko wszyscy uważali, że to była przyjaźń. A obok mnie stało przynajmniej 40 osób, które były taką najbliższą rodziną. To była przyjaźń. Założyłaś po jej śmierci Fundację imienia Dari Trafankowskiej, byłaś przez wiele lat szefową do ubiegłego roku tak. tej, tej fundacji. Teraz Katarzyna Skarżanka jest prezeską. Pomagacie innym artystom? Tak, tak. tak jak, wiesz, to się wszystko zaczęło od Duśki, ponieważ ona to zawsze robiła. Ona w swoim domu na Orlej, miała taką bazę, gniazdą. To były drzwi domu, który nigdy nie był zamykany na klucz. Ty tam Ale, mieszkałaś. Tak, ja również tam mieszkałam, kiedy nie miałam gdzie się podziać, co ze sobą zrobić, kiedy ważyły się moje losy. I czy ona mi podała rękę? Ona po prostu zawsze wszystkim podawała rękę. Wszystkim, którzy potrzebowali. W tym czasie tam mieszkało chyba oprócz mnie jeszcze sześć osób. I ja miałam w ogóle takie wrażenie, że dla Duszki tam nie ma miejsca właśnie, że ona tak jakoś chodzi bokiem po tym swoim w moim mieszkaniu, które też nie należało do największych, ale tak przychodziło mi do głowy, że jest Duśka, A gdzie ty będziesz spała? Bo tak każdy gdzieś leży. <śmiech> Wiesz, jedna łazienka ciągle zajęta. I co z duszką? A duszka jakoś tak uważała, że, że to jest w porządku. Nie na darmo mówiono o niej Matka Boska, Trafankowska. Obezwładniła przestępce przestępcę w czasie napadu. To prawda że może by bilet od To w autobusie było. Pani. To było z autobusem. Tak, do Teatru Powszechnego. Jak zwykle bez biletu. No i podeszła w momencie, kiedy facet już miał napadać. Przepraszam, a nie ma pan odsprzedać biletu? No, no i się rozpętało. No, kto tam ma bilecik do sprzedania? No no, prawdziwy bandyta na szukał biletu. Bezw to bezwładniła. Tak, ona to, potrafiła. ona to potrafiła. Czy my chcemy słyszeć o tym czasami, że artyści są też w trudnej sytuacji? Bo ty trochę też po śmierci Darii Trafankowskiej też mówiłaś o tym, że ona przez lata była też i w trudnej sytuacji materialnej, że myślę, że ta idea tej fundacji wzięła się też z tego, żeby... Nie mówię też o mm -hmm. całej chorobie, prawda, kiedy... Bardzo często ta pomoc jest konieczna. Czy łatwo jest wam przekonywać innych ludzi do wspierania tej fundacji, do zrozumienia, że, że... Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest właściwie taki najbardziej, najcięższy punkt tego wszystkiego, czym się fundacja zajmuje, ponieważ ludziom się to trochę w głowie nie mieści, że jak artyści, jak aktorzy mogą prosić jeszcze o pomoc. Jak wy śmiecie w ogóle to robić? I... Wiele lat, ja właściwie 20 lat spędziłam na tym, żeby ludziom opowiadać o tym, że to wcale tak nie jest, że aktorzy to są jacyś bogacze, że to są ludzie majętni, którzy mają tyle pieniędzy, że ich po prostu stać na wszystko, na, na leczenie, że to jest takie trudne do wyjaśnienia normalnemu człowiekowi. wiesz? Nasze ciało jest naszym instrumentem. Kiedy ono choruje, nie wyjdziesz przed ludzi. Nie będziesz grać, bo nie masz siły powiedzieć słowa. Nie masz urody, którą straciłeś, straciłaś, żeby stanąć przed kamerą. Nie masz tej odwagi, śmiałości, tupetu. Nie masz... Nagle ci się wydaje, że nie masz nic, że nawet nie masz talentu. A często bywa tak, że nie masz pracy. Pracy takiej stałej, która ci przynosi dochód um, co miesięczny. Nie masz. Żadnej Często nie umowy. masz ubezpieczenia. Nie masz ubezpieczenia i bywali tacy podopieczni nasi, którzy tego ubezpieczenia nie mieli, i nasz problem polegał na tym, że musieliśmy się o to starać. Albo o to, żeby kupić komuś po prostu bilet miesięczny. To były takie potrzeby, te najbardziej wzruszające dla mnie, to chyba o bilet miesięczny, żeby osoba mogła dojeżdżać metrem na chemię. To jest walka naprawdę czasami o milimetry człowieczeństwa. Bo aktorzy, zwyczajni aktorzy bez angażu, angaży w teatrach, żyją bardzo skromnie. Nie są celebrytami. Nie można tego mylić. To jest taka misja na pewno Fundacji Darii Trafankowskiej. Tak, która przecież wiele lat tę misję rozwijacie i okazuje się, że te potrzeby nie słabną w ogóle, nie. prawda? Bo świat się zmienia, ale... A potrzeby są coraz większe i najbardziej dla mnie wstrząsające jest to, że te potrzeby to są potrzeby bardzo młodych ludzi. Nie wcale aktorów, artystów, weteranów, prawda? Bo tu mamy z kolimów ale właśnie takich ludzi często młodszych ode mnie. To jest bolesne bardzo. Nie ma im kto pomóc. A czasami z moich doświadczeń wystarczyło z nimi porozmawiać, zapewnić ich, że my jesteśmy i że ich los też jest ważny i że kogoś obchodzi. I to już było dużo. A im jest łatwo prosić o pomoc? Zależy komu. Są, wiesz, no, nasze środowisko jest małe bardzo małe i my mniej więcej wiemy o sobie nawzajem. Więc bywało tak, że ja łowiłam dziewczyny w garderobach i mówiłam na przykład do koleżanki, słuchaj ja, słuchaj, ja widzę, ja widzę, ja wiem, ty potrzebujesz pomocy, jest fundacja, ona ci się po prostu należy, tam znajdziesz pomoc, słuchaj, jutro organizujemy wszystko. Często robiłam to za te moje koleżanki i za moich kolegów. Sama wysyłając pierwszego maila, dzwoniąc do Kasi Traczyńskiej, żeby organizowała resztę. Tak było i tak jest. Jak sobie wyobrażałaś swoją przyszłość? Eee, jak sobie wyobrażałam? W ogóle w życiu, jak sobie wyobrażałam? Te proszę o Boże, jakie te pytania zadajesz. <gryw> jakie sobie... Wiesz co, ja w ogóle staram się... Może Ciebie to zaskoczy, ale ja w ogóle sobie staram mnie wyobrażać przyszłości. Nauczyłam się, i to było bardzo trudne, żyć tu i teraz. I w ogóle zachęcam ludzi, żeby za bardzo nie wybiegali w przyszłość. Bo to jest po prostu zdrowsze dla naszej głowy. To jest moje poczucie bezpieczeństwa, że jestem tu, jestem teraz, jest mi dobrze, jest mi ciepło, mam wodę, mogę się napić wody, jest wszystko pod kontrolą, moja rodzina jest okej, okay, ja jestem okej, okay. wszystko idzie do przodu, jestem przed premierą, jestem zdrowa. I to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, jakie ja sobie wyobrażam przyszłość. I to jest moment, w którym ja się zaczynam dopiero zastanawiać. Mam nadzieję, że nie będzie gorsza, że mnie... Mm, nie zaskoczy coś tak, że ja, nie wiem, zemdleję, stracę, stracę nagle przytomność, że tego nie będzie. Chociaż życie bywa zaskakujące i lubi nas postawić przed takimi różnymi, e, dziwnymi sytuacjami. Właśnie nie takimi prostymi, które wybijają nas z naszej strefy komfortu. Ja się może trochę tego obawiam, ale namawiam swojego ducha i swoją głowę do tego, żeby jednak stosować dwie najlepsze dla mnie zasady, dla mojego organizmu. Czyli jak mam czegoś bardzo dużo, to wtedy odwołuję się do metody małych kroków. Dzisiaj zrobię to. Jutro zrobię to. Może pojutrze zrobię coś następnego. To jest taka pierwsza zasada, a druga, żeby być w tu i teraz. To Mariusz Bonaszewski mówił, że jeśli się od ciebie czegoś nauczył, to na pewno tego, że świat nie jest obok. Świat nie jest gdzie indziej. Mm -hmm. A ty się czego nauczyłaś od Mariusza? A że istnieje chaos. <laughs> I to porządny. <laughs> I ja urodziłam się między innymi po to, żeby umieć sobie z tym poradzić. Żeby uporządkować ten chaos? Nie, czy go zostawiasz? Wiesz tobie? co, czasami, jak to jest cudzy chaos, to ja się za to w ogóle nie zabieram. Jeżeli mogę cokolwiek zrobić w swoim e, okręgu, to, to tak, to staram się. Bo Jeżeli to może komuś jeszcze pomóc, a ja wiem jak to zrobić, to na pewno tak, to pomagam. Ale czasami trzeba po prostu coś. Kochać. A jesteś na swoim miejscu? Tak, jak najbardziej. Skoro tu jestem, to odczuwam, odbieram taki sygnał od kosmosu, że to jest to miejsce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. <głosy> ja też. Bardzo Ci dziękuję. Jestem nawet wzruszona. Dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję. Dorota Landowska, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Jedynka. Polskie Radio.